Minęła 15. tu program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszamy na aktualności. Jedynki Marzena Godon i Piotr Balasz. Andrzej Poczobut, po latach spędzonych w łagrze, wypuszczony przez białoruski reżim, jest już w Polsce. Radujmy się, mamy go! Kompromisowe rozwiązanie w sprawie kryptoaktywów Projekt Polski 2050 może zakończyć spór kancelarii premiera i prezydenta. Zmarł Marek Lipiński, dziennikarz przez wiele lat związany z Polskim Radiem. Andrzej Poczobut na wolności. Witaj w polskim domu, przyjacielu, napisał premier Donald Tusk w internecie, dołączając zdjęcie z powitania z Poczobutem. Białoruski reżim uwolnił dziennikarza działacza polskiej mniejszości w ramach wymiany więźniów. Uwolnienie Andrzeja Poczobuta to przykład doskonałego sojuszu polsko-amerykańskiego, świadczył wicepremier szef MSZ-u Sikorski. Ten dzień nie byłby możliwy bez prezydenta Donalda Trumpa, jego decyzji i jego specjalnego wysłannika, pana Koula, a także całej ekipy Departamentu Stanu. Łączymy się teraz z Maciejem Jastrzębskim, wieloletnim korespondentem Polskiego Radia w Rosji i na Białorusi. Dzień dobry Maćku. Dzień dobry, witam Państwa. Przypomnij proszę, ile lat spędził Andrzej Poczobut za kratami i kto zabiegał o jego uwolnienie? Pięć długich lat i do tego jeszcze do Prawie półtora miesiąca o uwolnienie Andrzeja Poczobuta zabiegali jego koledzy z redakcji Gazety Wyborczej, polskie władze, w tym polska dyplomacja, na której spoczywał ciężar negocjowania warunków uwolnienia Andrzeja Poczobuta, międzynarodowe organizacje, w tym organizacje broniące praw człowieka, organizacja białoruska Centrum Obrony Praw Człowieka Wiasna i białoruska opozycja. Wszyscy się cieszymy, powiedział Polskiemu Radiu wiceprzewodniczący Związku Polaków na Białorusi Marek Zaniewski.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 Andrzej Poczobut został pozbawiony wolności w 2021 roku. Później reżim skazał go na 8 lat więzienia. W tym czasie pozbawiano go kontaktu z najbliższymi i odmawiano mu opieki medycznej. Maciej Jastrzębski, bardzo dziękujemy za te informacje. Prezydent Karol Nawrocki zaprosił już Andrzeja Poczobuta po odbiór orderu Orła Białego. On został nim odznaczony 11 listopada ubiegłego roku. Proces prowadzący do uwolnienia Poczobuta był długi, ale nareszcie się zakończył, podkreślał prezydent. Proces był wzmocniony przede wszystkim moją dyskusją z panem prezydentem Donaldem Trumpem. Jako nowo zaprzysiężony prezydent Polski zwróciłem się do prezydenta Trumpa o to, aby nie zapomniał o Polaku, który jest w więzieniu. W zeszłym roku Andrzej Poczobut został laureatem Nagrody Sacharowa przyznanej przez Parlament Europejski za walkę o wolność i demokrację.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 pięciokrotne obniżenie tych maksymalnych opłat za nadzór, po to, żeby rynek postrzegał Polskę jako bardziej konkurencyjne miejsce, żeby tutaj zakładać swój biznes. I dwie dodatkowe zmiany w zakresie usunięcia przepisów nadregulacyjnych. Według nieoficjalnych informacji prezydent jest gotowy poprzeć zaproponowany projekt. Tymczasem szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki oświadczył, że rząd przez dwa lata nie zrobił nic w sprawie kryptowalut, a teraz próbuje przerzucać odpowiedzialność na prezydenta. Do 5 grudnia pan prezydent nie miał żadnej oficjalnej informacji ze strony służb o zagrożeniach związanych z rynkiem kryptoaktywów. Żadnej informacji ani z ABW, ani z innych służb. Dodajmy postępowanie w sprawie afery Zonda Krypto prowadzi prokuratura regionalna w Katowicach. A do tej pory zgłosiło się ponad 700 pokrzywdzonych. Jest kolejny wyrok w sprawie jednopłciowego związku legalnie zawartego za granicą, któremu w Polsce odmówiono transkrypcji aktu małżeństwa. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie stanął po stronie dwóch mieszkanych miasta, które pobrały się w Portugalii, ale spotkały się z odmową w Lubelskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Niesłusznie wyjaśnia sędzia Iwona Tchórzewska. skarżącym niezasadnie odmówiono dokonania transkrypcji, ciążący na Polsce obowiązek uznania małżeństwa osób tej samej pci, legalnie zawartego w państwie członkowskim Unii. Nie ma wpływu na prawnie u regulowaną w polskim prawie instytucję małżeństwa. I dlatego sąd nakazał urzędnikom transkrypcji aktu małżeństwa Lublinianek. To są aktualności jedynki. I jeszcze jedna smutna dla nas informacja zmarł. Marek Lipiński, dziennikarz przez wiele lat związany z Polskim Radiem. Był m.in. wiceprezesem zarządu, dyrektorem programu Pierwszego Polskiego Radia oraz szefem Informacyjnej Agencji Radiowej. Wspomina nasz redakcyjny kolega, dziennikarz jedynki Roman Czajarek. Marek, świetny organizator, człowiek dotrzymujący słowa, człowiek, który stawiał pierwsze kroki w czymś, co dziś jest oczywiste, a wtedy było absolutną nowością, w reklamie. I robił to w tym najtrudniejszym okresie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 Pogoda. Sporo przejaśnień sporo rozpogodzeń. Zachmurzenie jest małe i umiarkowane i tylko na Podlasiu może popadać. A na termometrach od 6 stopni na żławach i 10 w centrum do 13 na ziemi lubuskiej. Na barometrach w Warszawie 1011 hektopaskali. Na program zaprasza jego sponsor dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości Cere. Klimat. W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Ponad połowa prądu w krajowej sieci pochodzi aktualnie z odnawialnych źródeł. Jedynka. Polskie Radio. Reklama. Zbadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Kiłba za Śląska PIKOK 550 g, cena przed obniżką 1364. Teraz tylko 3,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. I mleko łowickie UHT 3,2% premium 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko złoty 49 przy zakupie 6. Szczegóły w aplikacji. Lidl. To się opłaca.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 Że od... świeć świeć świeć świeć świeć świeć świeć live, tak na koncertach gra tak na koncertach. zespół Kwiat Jabłoni. Folder ulubione. Zapraszamy na drugą godzinę audycji. Ula Kaczyńska i Marcin Wojciechowski. Będziemy z Państwem do godziny 16 i za chwilę pojedziemy nad morze. Ech, wiesz co, ja tak się tutaj zawieszam Próbujesz znaczy, Nie chcę państwu od razu powiedzieć, mhm. ale to co robią y, Te kobiety tam Jest dla mnie jakieś kosmicznie trudne Wydawało się nieosiągalne Wymagałoby dużej cierpliwości Wymagałoby pracy Ale Ech, wiesz, że może nauczyłoby, ci to, nauczyłoby cię to Większego skupienia Tak to prawda, zdaję sobie z tego sprawę Ale równie dobrze mógłbym zacząć żonglować na przykład. To też uczy skupienia Wyobrażasz sobie mnie takiego wiesz, Podrzucającego piłeczki że państwo zobaczyli, teraz minę uli. Ej, nie. ja nie wiem, czym, będzie, czym mamy wpisane w scenariusz tę samą rozmowę. Ja nie mam nic o żonglowaniu, a ty? E, ale ja mówię, że ja zacznę żonglować, że to budzi, że to budzi y, poprawia koncentrację. O to mi chodzi, droga Ulu. Ale Ulo. jakbyś brał udział, Ulu, jakbyś brał udział w tych warsztatach, to tam nie żonglują. Wiem. Tam nie ma absolutnie ani jeden element służący do tej czynności, nie... Wiem, no, ale zarówno nie... żonglowanie, jak i to, co robią one, poprawia koncentrację. Są Państwo ciekawi, o czym będziemy rozmawiać. Proszę z nami zostać. To już za chwilę. A flash of light Good Friend Gia Margaret, y, nasza wydawczyni powiedziała. Że w kościele, że w kościele jest, taka, taka tak. piosenka. No. Na pewno nie była tam rejestrowana, ale czy była inspirowana pieśniami kościelnymi? Tego nie wiem. Gia Margaret to jest artystka ze Stanów Zjednoczonych. Singer, songwriterka. Bardzo ładnie. 20 minut po godzinie 15. Słuchają państwo jedynki. To teraz wędrujemy na północ. Wędrujemy do Gdańska. Zatrzymujemy się w oddziale etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku, gdzie na progu witają nas dr Małgorzata Dubasiewicz i Anna Ratajczak-Krajka, kuratorki jubileuszowej wystawy Kuzynki po igle. Dzień, do... Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. dobry. dobry. E, Dziewczynę, proszę, powiedzcie nam, o co chodzi z tymi kuzynkami po igle i komu oddajecie głos na jubileuszowej wystawie? Kuzynki po igle, takie dosyć dowcipne y, określenie, jakim same pokazują się z zrzeszone w klubu, Kolorów spódnicy kaszubki. To już była nazwa tegoż właśnie klubu działał tutaj w Gdańsku przy Gdańskim Wielę Zrzeszania Kaszówską pomorskiego, właśnie im postaniemy oddać choroby. Niestety, ale niestety też... mamy bardzo. Jeżeli mogłaby, jeżeli mogłaby pani podejść może do okna, na przykład wiemy, jak jest zasięgiem bardzo różnie, ale przerywa nam panią i trochę słabo słyszymy, a to są tak ciekawe rzeczy, że chcielibyśmy wiedzieć dokładnie, co się dzieje. Czy teraz może jest to drobina lepiej? Raz w ogóle pani nie ma. To tak to jest tak się to, do. To może do złego może ja... okna pani podeszła. O? To może ja bym dokończyła, jeśli mnie słychać. Słychać, tak. świetnie. Tak, to, tak jak Anna Ratajczak-Krajka opowiadała, to określenie Kuzynki po igle to jest określenie, które zastosowała sama prezeska klubu siedmiu kolorów, któremu właśnie hołd oddajemy tą wystawę. I powiedziała, że właśnie zbyt, być może to zbyt dużo, żeby nazwać te relacje, które łączą te panie relacjami siostrzanymi, ale można by je właściwie nazwać kuzynkami po igle. Bo łączy je właśnie ta wspólna pasja, wspólna pasja do haftowania i łączą je niemalże rodzinne relacje przez to, że właśnie wzajemnie się uczą i spędzają wiele czasu wspólnie podczas różnych wydarzeń, podczas w comiesięcznych spotkań, ale także w czasie wystaw, jarmarków, konkursów hawciarskich. Pani doktor, czy panie przygotowując się do tej wystawy brały udział w spotkaniach koła klubu Siedmiu Kolorów? Tak, uczestniczyłyśmy też w takich spotkaniach. To w czasie takiego spotkania też pojawił się pomysł, żeby właśnie pokazać ten klub, czy uczcić to 50-lecie klubu właśnie też w przestrzeni oddziału etnografii. I właśnie w czasie takiego spotkania też udało nam się przeprowadzić rozmowy, wywiady z hawciarkami i elementy tych rozmów, czy pewne fragmenty z tych rozmów trafiły właśnie do nas na... Na wystawę, więc wystawa jest nie tylko o samym hafcie, ale też o tym, o doświadczeniu tego haftu i tej wspólnoty przez same panie hafciarki, ponieważ pokazujemy za, zarówno obiekty haftowane dzieła sztuki, ale także fragmenty opowieści, fragmenty wypowiedzi pani Hawciarek. Bardzo zachęcamy państwa do tego, żeby wybrać się do oddziału etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku. Przypomnimy, że wystawa Kuzynki po igle czynna będzie do 31 maja. Jest jeszcze trochę czasu. Warto zapoznać się z tymi historiami i warto przede wszystkim zobaczyć to dzieło, które jest prezentowane na wystawie, a z nami były dr Małgorzata Dubasiewicz, kuratorka i kuratorka Anna Ratajczak-Krajka, która gdzieś zaniknęła, ale mam nadzieję, że przy pani mm. doktorii jest, proszę przekazać ukłony i życzymy po prostu dobrego dnia i fantastycznej zabawy na Zobaczyła, wystawie. jakie to piękne No jest. i to są Bardzo kolorowe, dziękujemy. kolorowe hafty. Zapraszamy. Mhm. No zdarza się czasami tak. Niezwykle ciekawe mogą Państwo znaleźć w sieci między innymi fotografie tych haftów. Wszystkiego dobrego, pięknej pasji i do usłyszenia. Dziękujemy. Umarłam już kilka razy z miłości do Ciebie. Ale ty już na mnie nie patrzysz Odwracasz wzrok Zapisałeś mnie W folderze o nazwie nie wiem Może kiedyś Boisz się zrobić w moją stronę krok Miałam na sobie tę krótką sukienkę Gdy składałeś mi obietnicę Teraz jakiś chłód wyczuwam, gdy Cię widzę. Twoje usta jak. Kilka razy z miłości do ciebie A ty znowu tak na mnie patrzysz Ja odwracam wzrok Zapisałam cię w folderze O nazwie szkoda Może kiedyś Boję się zrobić twoją stronę Wieczorem myślałam o tobie, dzwoniłeś, gdy wyszłam na chwilę. Znowu czuję dreszcze, gdy cię widzę. Twoje radio. I je vais, je viens ça monter, je pense à vous. Mm. Tous les mecs et les filles de mon âge Me regardent comme si j'avais fais leur âge Je jouerai avec ou sans vous Oh ça ne m'importe pas J'imagine tous vos jolies visages Ça me fout dans un temps d'état Je n'ai besoin de rien du tout C'est entre moi Pour les déguisements au fond de moi, j'ai la main sur les détails, choisis le rythme et les mouvements. Tous les mecs, tous les filles de mon âge me regardent comme si j'avais la rage. On dit de moi que je suis fou et que ça me passera. J'ai la fièvre à tous les étages, ça me brûle dans le bout de toi Je n'ai besoin de rien du tout, c'est entre moi et moi. Je vais, je viens ça je pense à vous les poussons à rien que les mexicaux Je veux, je ça je pense à vous la vie, la fleur, la sang, Słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia. Jest 15.30. Sprawdźmy co nowego. Czas na skrót aktualności w studiu Piotr Balasz. Po pięciu latach w białoruskim łagrze Andrzej Poczobut, uwolniony dziennikarz i działacz polskiej Mniejszości na Białorusi, został objęty wymianą więźniów. Cieszę się, że już jest w Rzeczpospolitej. Prezydent Karol Nawrocki podkreśla, że duża w tym zasługa Amerykanów. Potwierdza to goszczący w kraju wysłannik Waszyngtonu do spraw Białorusi John Cole, który słyszał już apele Donalda Trumpa wielokrotnie. Let's get this Wyciągnijmy go stamtąd, to dla Polaków bardzo ważne. Andrzej Poczobut zostanie zaproszony do Sejmu. Dowiedziały się nieoficjalnie polskie radio. Izba będzie chciała w specjalny sposób podziękować mu za jego działalność, która jak przyznawał sam Poczobut w polskim radiu na trzy miesiące przed aresztowaniem była coraz trudniejsza. Chodzi władzom o to, żeby informacje o tym, co się dzieje na Białorusi, nie przedostawały się do świata. Pierwszy możliwy termin to przyszłe posiedzenie Sejmu. Rosyjskie służby i media potwierdzają, że Aleksandr Butiagin został zwolniony przez Polskę w ramach wymiany więźniów. Aleksandra Butiagina, archeologa aresztowano w zeszłym roku, miał być wydany na Ukrainę. Kijów oskarżał go o przestępstwa popełnione na Krymie. Henryk Er, znany jako Łomiarz, opuścił zakład karny. Był skazany za serię brutalnych napadów na kobiety w Warszawie w latach 90 -tych. Pięć z nich zmarło. Staramy się zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby społeczeństwo zabezpieczyć. Henrykar trafił do Ośrodka Readaptacji Społecznej. Zjednoczone Emiraty Arabskie występują z organizacji producentów ropy naftowej OPEC i OPEC+. Jak wyjaśnia rząd Emiratów, ta decyzja da krajowi większą elastyczność i uwolni go od zobowiązań względem organizacji, a jednocześnie nie będzie miała większego wpływu na rynek ropy naftowej. Pełne wydanie aktualności punktualnie o 16.00. Udzieli, nie, to była się. Tina Turner. ona najpierw, a później pod koniec wchodził właśnie TINK i to była taka niespodzianka. Ta płyta liczy 30 lat i przypominam sobie, że właśnie promując tę płytę Tina po raz pierwszy przyjechała do Polski. I zagrała na Stadionie Gwardii, to było piękne. Jeśli chodzi o film, o którym teraz będziemy mówić, to on wszedł na ekrany kin 20... 19 lat 19, temu? 19, 2007. Ty nie musiałeś go oglądać, bo byłeś za stary. Już pracowałem tutaj, wiesz, wtedy. Ma Marta? Marta Ty, Oczywiście, słuchajcie, no była, była już na świecie. I a, nawet go oglądałam. Ja okay. to dyskonałem pięć lat, jeżeli możemy zapytać. Dziesięć. Marta Zinkiewicz. Marta Zinkiewicz. Dzień to, dobry. To ja byłam na tym, y, w kinie, na tym filmie w kinie, bo moje dziecko miało siedem wtedy, więc automatycznie na takie filmy się chodziło. Mieliśmy potem taki nawet pamiętnik wylepiany z ratatujem. Bo powiedzmy a, na jaki. A ratatouille. <głos> <głos> A co mamy z tym wspólnego? Co mamy z tym, o co chodzi z ratatouille, Marto? W wraca do nas poniekąd w pewnej formie. Myślę, jak to o tym powiedzieć, ale chyba trzeba prosto z mostu. Prosto z mostu, poprosimy. Powstanie film biograficzny o absolutnie legendarnym francuskim szefie kuchni. Kucharz ma na imię Bernard Loiseau i to właśnie ta postać miała ogromny wpływ i na kuchnię francuską, ale też na kulturę, bo właśnie ten ratatuj tutaj jest wspominany nie bez powodu. Ci, którzy oglądali ten film, czy to te 19 lat temu, czy 10, bo w zasadzie można go pewnie oglądać cały czas, myślę, że można sobie przypomnieć, że była tam taka postać kucharza. Ten kucharz spoglądał raczej z pamiątkowych zdjęć i był to August Gusto. I właśnie ta postać tego szefa kuchni z Ratatouille była bezpośrednią inspiracją, a raczej odwrotnie, bo to właśnie ona była zainspirowana mm -hmm. Bernardem Loiseau. Jest to postać prawdziwa i zapowiedziano powstanie filmu biograficznego właśnie dotyczącego mm, tej postaci. Bernard Loiseau w roku 1991 jego restauracja La Côte d'Or otrzymała trzecią gwiazdkę Michelin. Niektórzy mówili, że on był geniuszem, na pewno był wyjątkowo utalentowanym szefem kuchni, no ale okazało się, że właśnie to wyróżnienie stało się dla niego pewnego rodzaju przekleństwem. On miał pewnego rodzaju obsesję dążenia do, do ideału, perfekcji. do perfekcji i w roku 2003, jak co roku, ukazał się pewien przewodnik kulinarny, bardzo ważny wtedy we Francji i okazało się, że on na 20 możliwych punktów od krytyków kulinarnych otrzymał punktów 17%. To były o dwa punkty mniej niż w roku ubiegłym. On niezwykle tą sytuacją się przejął, zaczęły chodzić pogłoski w środowisku kulinarnym, że on niezwykle boi się tego, że ta trzecia gwiazdka zostanie mu odebrana. Tego dnia, jak dowiedział się o tej punktacji, yy, zakończył pracę ze swoimi współpracownikami, pożegnał się, wrócił do domu i w wieku 52 lat odebrał sobie życie. To była naprawdę... Duża, ważna historia dla Francji. Ta postać do teraz jest tam niezwykle rozpoznawalna. Jego legendarna restauracja funkcjonuje do dziś, ale ją zajmuje się jego najbliższa rodzina. Szefem kuchni jest jego wieloletni uczeń. No i tu właśnie chciałabym powrócić do tego wątku filmu, bo jest to postać tragiczna, ale też niezwykle ciekawa i podjęcia się z historii Bernarda Loiseau podjął się reżyser Thomas Lilti. I tu znów myślę, że dość ciekawa postać, bo reżyser, ale też scenarzysta jest również lekarzem pierwszego kontaktu. I on o, do proszę. tej pory mhm. reżyserował filmy, które w jakiś sposób komentują francuską służbę zdrowia. On opowiadał o lekarzach, a sam w zasadzie nazywa to w ten sposób, że on opowiada o ludziach, którzy mierzą się ze swoim powołaniem. I teraz spróbuje wyjść trochę spoza tej swojej bańki tematycznej, ale myślę, że to jego spojrzenie na tych ludzi, on to właśnie ciekawie opisuje, że oni mierzą się ze swoim powołaniem i myślę, że dokładnie to robił Bernard Loiseau. To właśnie była ta obsesja, dążenie do perfekcji. No już niedługo będziemy mogli zobaczyć, jak to wygląda w tej prawdziwej wersji, nie tylko w tej animowanej. Ja czekam. Bardzo ciekawa historia, Marto. Dziękujemy Ci za dzisiaj. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję. Marta Dziękiewicz była z nami, powróci jutro, a my teraz mamy dla Państwa Maję Kleszczy. Już mówiliśmy o tym utworze. To jest singiel zapowiadający solowe wydawnictwo artystki i jakimż ona śpiewa głosem w tej piosence. Proszę posłuchać. Tej nocy znowu spadnie deszcz, Wyleje potok zimnych słów. Naszych słów I znów modlimy się o dreszcz Fabule śnionych, kiepskich snów Moich snów Z oczu znika brzeg Gdy sił ubywa z każdym Dniem Dobrze wiem I kwietne łąki pokrył śnieg I coraz trudniej Na motle radio 7 Nie Love Me Again. Za 11 minut będzie godzina 16. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Jeszcze folder ulubione, ale nadchodzi on, Michał Strzałkowski i Ekspres Jedynki. Dzień dobry. Dzień, Dzień dobry. dobry. Michał, ale co u Ciebie po 16? U mnie po 16 będą dobre wieści. E, w związku z tym, że Andrzej Poczobut po ponad 5 latach odzyskał wolność. E, jest już w Polsce. E, był więźniem Łukaszenki bardzo, ale to bardzo długo. I dzięki wymianie, w którą zaangażowanych, jak się dowiadujemy, było 7 państw udało się także uzyskać wolność dla Andrzeja. No, człowieka, którego Myślę, że nie trzeba przedstawiać człowieka, który był fantastycznym dziennikarzem, fantastycznym działaczem, człowiekiem, który walczył o wolność słowa, o demokrację, bardzo przyzwoitym. I to myślę, że każdy, kto, tak jak ja miał okazję Andrzeja w życiu spotkać, poznać, to, to wie, że to jest szalenie przyzwoity, uczciwy człowiek, poza tym, że świetny dziennikarz i wspaniały działacz Polski na Białorusi. Więc będziemy się oczywiście tym tematem dużo zajmować, będziemy mówić, jak do tego doszło, jak to się stało, co teraz, co dalej, jak relacje polsko-białoruskie wyglądają, jak wsparcie dla białoruskich niezależnych mediów, niezależnych organizacji wygląda. O tym wszystkim bardzo dużo w ekspresie powiemy, bo rzeczywiście to jest to, co się zwykło określać mianem tego breaking newsa, tej, tej wiadomości najważniejszej z ostatniej chwili na czerwono wypisanej. Dobrze, że to jest dobra wiadomość. Zapraszamy na Ekspres Jedynki już po godzinie 16. I dziękujemy Państwu za, za dzisiaj, dzisiaj bardzo. Ula Kaczyńska, Marcin Wojciechowski, Monika Góral, Krzysztof Sagan. Byliśmy razem, słyszymy się w tym składzie w piątek, jutro Ula jest sama. W piątek to czwartek. będą Państwo świętować wielką majówkę. Zapraszamy w duecie w czwartek, a jutro jestem rzeczywiście sama. I też zachęcam do tego, żeby włączyć Jedynkę od 14. daj mi spać, coś kradnie mi do żył i gotuje mi krew. Mamy tylko moment, mamy jeden męż. Wiem po to, by wszystko, co się nie mówiło nic. To był tylko moment, odebrał sygnał. Zawsze nie rozumiesz, nawet gdybym milczał. Wysiadam, dobry wieczór.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 Skoczysz do Karfura? Tak, mają aromatyczną promkę. Kawa ziarnista Chibo, 1 kg, różne rodzaje, 69,98 za opakowanie. Oferta ważna do 2 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99.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 Wrażliwość realizujemy w życiu przekazujący wybranej organizacji pożytku publicznego 1,5% podatku dochodowego przy rozliczeniu rocznym. Wykaz organizacji znajdziemy na stronie pożytek.mgo.pl Ogłoszenie społeczne Radio Kierowców Ewa Mierzejewska. zapraszamy. Tym razem na początek informacja od naszego słuchacza z województwa zachodniopomorskiego. Trasa Dębno-Szczecin, miejscowość Cychry, jest ruch wahadłowy, ciężarówka jadąc z Dębna zjechała na lewy pas, jest tam strasz, policja. Jeżeli jedziecie z Kostrzyna najlepiej skręćcie na Szczecin w Sarbinowie koło Kościoła i dojedziecie do Dębna dalej do Myśli Bożej i na Szczecin. Pozdrawiam i życzę cierpliwości. Bardzo dziękujemy za tę informację i przypominamy także nasz numer telefonu otwarty dla Państwa w każdej drogowej sprawie to 22 513 11 11. Teraz województwo kujawsko-pomorskie i krajowe dziesiątka odcinek nakło Wyżysk W pobliżu Nakła nad Notecią zderzyły się dwa samochody ciężarowe. Kierowcy w tym miejscu są zmuszeni do jazdy na przemian jednym pasem na 230 kilometrze. Teraz informacja z A1, a w zasadzie pytanie od naszego słuchacza. Dzień dobry, jadę A1. Minąłem Częstochowę i nadziałem się na straszny korek i chciałem tylko prosić o informację, do on sięga, bo może tutaj się jakoś zjechać. Dziękuję. No i niestety ten korek znów się wydłuża, bo znów całkowicie zablokowano mamy jezdnie w kierunku Gdańska. Chodzi o odcinek między węzłami Mekanów i Radomsko w pobliżu szczepocic rządowych. Tam przypomnijmy, zderzyły się trzy samochody osobowe, wskutek czego jedna osoba została ranna. Na 397 kilometrze była blokada, potem zwężenie, a teraz znów całkowicie nieprzejezdny jest odcinek do Gdańska, dlatego trzeba zjeżdżać węzłem Mekanów, a później jechać drogą krajową numer 91. Ale żeby całkowicie ominąć korek, trzeba zjechać jeszcze węzłem wcześniej. Od węzła mekanów. Teraz jeszcze S-8 w Warszawie, tutaj już bardzo długie korki, zwłaszcza na jezdni w kierunku Białego Stoku, między węzłami Maremocka i Bemowo.